Minęła osiemnasta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności Jedynki. Maria Furdyna i Piotr Balasz. Zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu. Tak premier żegnał Łukasza Litewkę. Napływają kondolencje po tragicznej śmierci młodego posła Lewicy. Kryzys energetyczny, nowy unijny budżet, a także Ukraina to główne tematy rozpoczynającego się unijnego szczytu na Cyprze. W akcji 60 strażaków, którzy gaszą pożar lasu koło Rucianego Nidy. Ten pożar się jeszcze pali, natomiast nie rozprzestrzenia się już. Pomagał, bo miał bardzo dobre serce. Tak najczęściej posłowie wspominają Łukasza Litewkę, młodego parlamentarzysta lewicy, który zginął po południu w wypadku drogowym. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem przez leśny odcinek drogi niedaleko rodzinnego Sosnowca. Wielka tragedia dla rodziny, tragedia też dla nas. Zginął człowiek, fantastyczny człowiek, fajny, młody, bardzo energiczny. Szkoda po prostu.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 Potwierdzają to także politycy z innych formacji. Kondolencje rodzinie składa m.in. Michał Nieznański z Konfederacji. Pomagał zwierzętom, to słynne akcje w schroniskach. Tam się pokazał jako poseł odważny. Szkoda, szkoda, te ludzie tak szybko nie powinni odchodzić od nas, szczególnie, że Łukasz miał w sobie dużo siły i energii do dalszej pracy. Zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom. Tak młodego posła Lewicy pożegnał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański jest już na Cyprze, gdzie wieczorem spotka się z europejskimi przywódcami. Rozpoczyna się dwudniowy, nieformalny unijny szczyt. W Nikozji jest Beata Płomecka, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie tematy zdominują rozmowy europejskich przywódców. Pierwszy dzień i początek zdominuje Ukraina, bo od spotkania z prezydentem Wołodymirem Zełańskim rozpocznie się ten szczyt. Zaledwie kilka godzin wcześniej unijne kraje zgodziły się na pożyczkę dla Kijowa 90 miliardów euro i na sankcje na Rosję. To dobra wiadomość, tak komentował prezydent Francji Emmanuel Macron. Będziemy mieli okazję kontynuować rozmowy na temat realizacji programu obejmującego zarówno wsparcie dla Ukrainy, jak i wywieranie presji na Rosję. Kolejny temat to kryzys energetyczny, rosnące ceny energii w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i wreszcie wspólna unijna obrona. To temat, na którym bardzo zależy Cyprowi, małej wyspie na Morzu Śródziemnym w bezpośrednim sąsiedztwie Bliskiego Wschodu. Chodzi o to, jak tłumaczył prezydent Cypru Nikos Christodoulidis, aby skorzystać z jednego z artykułów w unijnym traktacie. Musimy omówić, co się stanie, jeśli jakieś państwo zdecyduje się uruchomić ten artykuł. Chodzi o to, żeby przygotować plan działania i drugi dzień szczytu to jutro dyskusja o unijnym budżecie. Z Nikozji Beata Pomecka dziękujemy za relację. A w aktualnościach jedynki wracamy do kraju. Strażacy walczą z dużym pożarem lasów w pobliżu Rucianego Nidy na Mazurach. Ogień pojawił się po tym, jak na linię wysokiego napięcia spadło drzewo i spowodowało zwarcie, mówi młodszy brygadier Grzegorz Kuliś z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. To spowodowało zapalenie się młodnika na powierzchni około hektara. No Niestety intensywny wiatr spowodował, że to się nam mocno rozprzestrzeniło w tej chwili na około 10 hektarów. Informacja dobra jest taka, że sytuację mamy opanowaną. Ten pożar się jeszcze pali, natomiast nie rozprzestrzenia się już. Z uczestniczy ponad 60 strażaków. Woda zrzucana jest także z samolotu. To są aktualności jedynki. Ponad 100 organizacji społecznych podpisało się pod listem do premiera w sprawie umożliwienia transkrypcji małżeństw jednopłciowych. To po pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w ubiegłym miesiącu nakazał warszawskiemu urzędowi stanu cywilnego w dokonanie transkrypcji w przypadku pary z Berlina. Choć rząd zadeklarował opracowanie wytycznych i rozporządzenia, dokumenty do tej pory nie zostały opublikowane.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 Organizacje związane ze środowiskiem LGBT zapowiedziały na sobotę protest w tej sprawie przed Kancelarią Premiera. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Informacje sportowe Sylwia Urban. Iga Świątek od zwycięstwa rozpoczęła udział w turnieju tenisowym w Madrycie. W drugiej rundzie w godzinę pokonała Ukrainkę Darian Snigur 6-1 i 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie jedna z Amerykanek Kalisia Parks lub Anne Lee. Tymczasem teraz Magdalinet gra z inną Amerykanką Iwą Jowicz o awans do trzeciej rundy turnieju w Madrycie. Trwa pierwszy set i na tablicy wyników jest remis 3-3. Trzy polskie zapaśniczki awansowały do półfinałów Mistrzostw Europy w Tiranie. Jednak w walce o wielki finał Roxana Zasina w kategorii 53 kg przegrała z Greczynką Marią Prewolaraki i Natalia Kubaty w wadze 65 uległa Ukraińce Irynie Koljadenko. Natomiast Magdalena Głodek-Liszewska w kategorii 57 wygrała ze Szwedką Eweliną Hulten i jutro powalczy o tytuł. Dziś także o Złoto w wadze 59 kg będzie walczyła. Jowita Wrzesień, która stanie naprzeciwko Ukrainki Marii Wnyk, a o brąz w wadze 50 Agata Głuchowska-Ważelak powalczy z Rumunką Emilią Giordzie Wódz. Trener siatkarskiej reprezentacji polskiej kobiet Stefano Lavarini ogłosił szeroki skład kadry na sezon 2026. W tym roku biało-czerwony wystąpią m.in. w Lidze Narodów i w Mistrzostwach Europy. Wśród powołanych zabrakło kapitan Agnieszki Korneluk, która ogłosiła zakończenie kariery. Nie ma też m.in. rozgrywającej Julii Nowickiej i przyjmującej Zuzanny Góreckiej. Są za to Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak, Martyna Czerniańska, Paulina Damaskę, Martyna Łukasik, Julita Piasecka, Weronika Szlagowska, Magdalena Jurczyk, Katarzyna Wenerska i Aleksandra Szczygłowska. Pierwsze zgrupowanie kadry rozpocznie się 4 maja w Wałczu. Tymczasem siatkarze Norwida Częstochowa, którzy zajęli ostatnie miejsce w plus lidze skutkujące spadkiem do pierwszej ligi, mogą wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wszystko za sprawą wycofania się z rozgrywek w przyszłym sezonie Jastrzębskiego Węgla, który stracił głównego sponsora. Norwid musi jednak spełnić obowiązki licencyjne i regulaminowe. Pogoda do końca dnia w całym kraju piękna pogoda będzie kusiła by spędzić czas na świeżym powietrzu. Na termometrach 6 stopni w Kołobrzegu, 8 w Gdańsku, 15 w Rzeszowie i Lublinie i do 17 we Wrocławiu i w Warszawie. Wiatr umiarkowany i tylko chwilami porywisty. Klimat na ogół cieszymy się teraz dobrą albo bardzo dobrą jakością powietrza, ale są wyjątki. Na warszawskiej Ochocie, Mokotowie i Nabrudnie, w Piastowie, Ursusie, Siedlcach i w Radomiu, a także koło Szczecina ta jakość jest umiarkowana. Dostateczna na warszawskiej Pradze Południa. Zła jakość powietrza jest teraz w Lublinie. Niemal 44% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł i do końca dnia można normalnie korzystać z prądu.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 autopromocja Muzyczna 1 Przewrotne życzenia urodzinowe od Zazyfurnie. Program pierwszy Polskiego Radia Prawie. 16 minut po godzinie 18.00. FARTKowa muzyczna jedynka, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Anna WIL, przed mikrofonem, dzień dobry. My, w przeciwieństwie do zazywów nie całkiem poważnie traktujemy setne urodziny naszej anteny, i z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest firma TOSIL. Polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumny Altus. W tym tygodniu w Muzycznej Jedynce zadajemy Państwu jubileuszowe zagadki. Oto kolejna z nich. Już za chwilę Izabela Trojanowska wspominać będzie jedną z piosenek ze swojego repertuaru. Zaprezentowała ją na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1980 roku. Był to jeden z najbardziej przełomowych i kontrowersyjnych momentów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Prosimy podać tytuł tego utworu i może podzielić się z nami swoimi wrażeniami na jego temat. Żona, która niesie w zębach kapcie, jak mąż wraca z pracy. Ja myślę, że ten model już dawno jest passé. Piosenka jest o tym, ale też o tym, że czerpmy z życia w każdej sytuacji. To właśnie o tym jest ta piosenka. Nie ma nic w sklepach, bo to było w 80 roku, kiedy wszystko było na talony, na kartki. To daj mi miłość. Przypomnę, pytamy o tytuł piosenki, o której opowiadała notabene obchodząca wczoraj swoje urodziny Izabela Trojanowska. Wszystkiego dobrego, Pani Izabelo. A na Państwa odpowiedzi czekamy pod numerem smsowym 72 151. W nagrodę czekają na Państwa słuchawki bezprzewodowe na oraz słuchawki bezprzewodowe do ucha marki Tonsil. Program pierwszy Polskiego Radia. A teraz w programie pierwszym Polskiego Radia Ciekawostka. Oto proszę Państwa w sieci pojawił się niepublikowany wcześniej utwór Prince'a. Wydarzyło się to w dziesiątą rocznicę śmierci artysty, czyli przedwczoraj. Nagranie With This Chie. Prince zarejestrował jeszcze w 1991 roku. Piosenka później została wydana przez selindio a teraz wraca w swojej oryginalnej formie. With this day, how they won wrong spoke of love. So openly. Tygodnia. A to jest Słoneczna Strona Ulicy, czyli debiutancki album Leona Krześniaka, producenta i twórcy piosenek, którego nazwisko od lat pojawia się. Przy największych radiowych hitach w Polsce. Po współpracy z takimi artystami jak Zalia Mrozu czy Wiktor Dydła tym razem oddaję słuchaczom swój autorski materiał. Solowy album Leona Słoneczna Strona Ulicy właśnie to zaproszenie do świata dźwięków, które mają przynosić ciepło i światło w kontrze do codzienności, w której w Polsce słońca bywa jak na lekarstwo. Choć dodam od siebie, proszę Państwa, że słońca dziś w Warszawie nie brakowało. Nie brakuje też niestety wiatru pod numerem SMS-owym, 71151 czeka na Państwa egzemplarz tej płyty. Już nowy idzie świt to pierwszy raz. A patrzę kiedy śpisz, już wiem, bez ciebie mi będzie źle. Coś poruszyłaś we mnie. Nie mi całkiem dobrze z tym Na nogach stoję pewniej Gdy wiem, że o Nie drugi. We mnie. I chyba mi całkiem dobrze z tym. Na nogach stoję pewnie. Gdy wiem, że obok jesteś, chcę bliżej poznać cię. I Radio. Jedynka. A w programie pierwszym polskiego radio w studiu muzycznej Jedynki Iza Połońska witam cię bardzo serdecznie. Witaj, Aniu. Dzień dobry państwu. Przyniosłaś dzisiaj piosenkę Nadzieja na Nadzieję, piosenkę ważną dla ciebie z kilku co najmniej powodów. Jednym z nich, pozwól, że zacznę od takiej perspektywy, jest to, że właśnie na polu spełnienia twórczego ten utwór jest wyzwaniem czy też wyjściem poza utarte szlaki muzyczne, szlaki wokalne? Na pewno jest spełnieniem marzenia. Zaczęłabym od tego, dlatego że od kilku dobrych lat przyglądałam się temu, co robi Mateusz Krautwurst i bardzo chciałam z nim współpracować. No i chciałam wyjść ze strefy komfortu, bo ta piosenka jest dla mnie innym stylem śpiewania niż ten, w którym ja zazwyczaj przebywam. Chociaż ja lubię sobie podróżować od klasyki po jazz i po pop, po różne gatunki muzyczne i techniczne również, ale to jest takie marzenie z wyzwaniem, tak powinnam powiedzieć. Jeśli chodzi o tę stylistykę, to myślisz, że tę piosenkę można uplasować gdzieś na styku muzyki popowej, typowo popularnej muzyki soulowej? Tak, myślę, że tak. Myślę, że ona jest w ogóle takim y, trochę jakby y, pokłosiem lat dziewięćdziesiątych, takim, takim cieniem tamtego czasu, i myślę, że też naszą miłością taką ogromną do muzyki z tamtego okresu, kiedy no, trzeba było robić to naprawdę bardzo profesjonalnie, bo to co jest wspaniałe we współpracy z Mateuszem, no to jest to naprawdę zrobione tak, jak ym, kiedyś się robiło na Zachodzie w tych najlepszych studiach mówisz o tej kompozycji z taką uczułością, to znaczy, że bardzo dobrze się w niej odnalazłaś, a co więcej, czy to zapowiada jakiś szerzej zakrojony projekt tego typu? Powiem tak, na pewno, dlatego, że mamy za chwilę kolejny singiel, który będzie wychodził. On jest skrajnie różny niż ten tutaj. Yy, cały czas jest, jestem w jakiejś takiej mm, ogromnej potrzebie eksperymentowania i właściwie single po kolei, które zbieram już od jakiegoś czasu, które mam nadzieję, że będą stanowić Płyty w konsekwencji. To są piosenki pisane dla mnie albo pisane przeze mnie, tak jak te ostatnie kaskady no już dwa lata temu, prawie dwa lata temu to było. Ale, ale są, jest to taki zbiór piosenek zupełnie różnych tak naprawdę, w różnych stylistykach, trochę pokazujące chyba taki mój, taki mój kosmos muzyczny i moje ciągoty do różnych gatunków muzycznych. Ja jestem jednak takim stworzeniem, który które z natury lubi muzykę i rozkoszuje się w dźwiękach. I kocham to, że można uprawiać te dźwięki na różne sposoby, że one właściwie są nieskończone. A czego spodziewasz się po tym wydawnictwie? Chciałabyś, żeby słuchacze poznali cię na masową skalę? No myślę, że tak, że dzisiaj to jest marzenie nas wszystkich tak naprawdę. Prawie, że nie do zdobycia, bo żyjemy w takich czasach, że tej muzyki wszędzie jest tak dużo, że trudno znaleźć miejsce, w którym ona by mogła wybrzmieć i być dostępna dla większości ludzi słuchających muzyki w Polsce. Ale no na pewno chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi wiedziało o tym, kim jest Izapołońska, Połońska, no bo ja głównie żyję z koncertowania. Ja bardzo dużo koncertuję. Na szczęście... To się nie do końca przekłada na rynek koncertowy, to jak jesteśmy rozpoznawalni lub nie, bo jak pokazują ostatnie miesiące, no koncerty z moim udziałem sprzedają się bardzo dobrze. A płyta, o której teraz rozmawiamy, będzie miała też swoje koncertowe oblicze? Tego jeszcze nie wiem, dlatego że tam jest dużo y, eksperymentów również w muzyce elektronicznej. Czy mniej się to uda przenieść na taką kanwę sceniczną? Myślę, że z muzykami, z którymi pracuję, to nie jest y, y, niemożliwe, dlatego że mam naprawdę wspaniały band, który ze mną gra, plus ciągle <grych> włączam do tego zespołu kolejne nowe osoby, inspirujące mnie, bardzo zdolne. I grupy osób, na przykład chór. I grupy osób, tak, wspaniałe, dlatego że w tej piosence śpiewają moi studenci i właściwie to bym powiedziała, że to jest największa moja radość. Ja wydając tę piosenkę z Agencją Muzyczną Polskiego Radia miałam takie poczucie, że wprowadzam ich w świat, który jest takim moim światem jeszcze z dzieciństwa, wymarzonym, żeby móc tutaj kiedyś być. No przecież od lat do was przychodzę, ale też widzę jak oni reagują na, na informację, że jest to Polskie Radio. To nadal dla nich stanowi pewnego rodzaju ogromną wartość. Z czego się cieszę, bo ja myślę, że w tym świecie, w którym wszystko jest takie y, zmniejszane, my potrzebujemy silnych wzorców, a oni wciąż wierzą, mają jakąś taką cudowną naiwność i mimo wszystko umiejętność wybierania rzeczy, które są dobre. I nawet studenci, którzy ze mną byli ostatnio w pytaniu na śniadanie, bo taką, taki mieliśmy y, y, takie doświadczenie promując singiel, to byli również studenci z muzyki w mediach. My mamy taki kierunek muzyka w mediach, czyli oni kiedyś w przyszłości być może będą siedzieli tak jak my teraz i kogoś wywiadowali. Kto wie, no na pewno jest to jakiś rodzaj przekazania pałeczki dalej, mnie to jest bardzo bliskie, bo uważam, że jeżeli coś się potrafi, to trzeba kogoś tego nauczyć potem dalej. Tak jak mówiłam na początku tej rozmowy, ten utwór jest spełnieniem marzeń na wielu płaszczyznach. Ten udział w nagraniu chóru jest też tego przejawem. Oczywiście udział chóru w nagraniu jest, zdaje się, zjawiskiem epizodycznym. Za każdym razem nie zaprosisz. Takiego tak, składu, oczywiście, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. To jest, no, to jest trudne, również z, przede wszystkim ze względów finansowych, chociaż oni y, widzę, że są bardzo chętni, więc gdyby się odbył jeden czy dwa takie koncerty, to na pewno y, byliby obecni ze mną i wtedy byśmy wymyślili na pewno więcej utworów, w których wzięliby udział. No to jest wszystko przede mną jeszcze. Ja na razie muszę zgromadzić materiał, y, który jest w trakcie pisania. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie, mam, y, wielką, y, taką, y, przy, mam wielki przywilej, bo nie muszę się śpieszyć. Y, to nie jest płyta, którą robię na czas. Dałam sobie taką przestrzeń, że tyle, ile mi to zajmie, nie wiem, czy to będzie jeszcze rok czy dwa, to jest y, absolutnie bez różnicy, dlatego że zależy mi na tym, żeby powstawały piosenki, które ja naprawdę czuję, które naprawdę chcę, żeby y, były pokazane światu. Zresztą nawet produkcja tej piosenki całkiem sporo trwała. Zapowiada się wydawnictwo z pietyzmem opracowywane. No i jeszcze jedna rzecz, tam jest duet tak naprawdę. No właśnie, chciałam teraz wprowadzić <głos> do naszej rozmowy postać Bartka Grzanka. Tak, to Znakomi był twój pomysł. To był mój pomysł, znakomity wokalista, przede wszystkim świetny człowiek, z którym my się znamy już od jakiegoś czasu bo zdarzało nam się śpiewać na takich zaproszonych koncertach. Bartek też bierze udział w jednym z moich projektów, y, który jest projektem muzyki filmowej tylko z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i tam śpiewa te wspaniałe piosenki y, filmowe razem ze mną. Uwielbiam z nim pracować i uważam, że jest to jeden z ciekawszych głosów w tej chwili na polskim rynku męskich. Męski wokalista to już jest dzisiaj hmm. prawie rzadkość. A poza tym jest jeszcze taka jedna ciekawostka. Drodzy Państwo, my jesteśmy prawie że rówieśnikami. Bartek się urodził nie całą dobę przede mną w tym samym roku, tylko dzień przede mną. Te synchronizację wokalną też bardzo słychać się w tak, tym Tak, chyba, chyba coś w tym jest, bo kiedy my gramy koncerty wspólnie, a sporo tego gramy, to ludzie mówią, że bardzo dobrze współbrzmimy ze sobą. I faktycznie mamy taki jakiś rodzaj porozumienia, który jest pozawerbalny. Bardzo się lubimy. Mój zespół też bardzo lubi Bartka. Ja bardzo o to dbam, żebyśmy byli w dobrej atmosferze. Na scenie państwo to bardzo dobrze czują. Myśmy teraz w poniedziałek byli w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie, czyli w jednym z najpiękniejszych teatrów. No i to było cudowne spotkać się z publicznością licznie zgromadzoną w tym miejscu. Izo, tak sobie wędrujemy po meandrach tej piosenki. To pozwól, że teraz zatrzymamy się... Na jej przekazie, na jej warstwie tekstowej, która zdaje się też jest ci niezwykle bliska. Tak, dlatego, że kiedy Mateusz mi zaproponował ten tekst, to myśmy troszeczkę go zmieniali, jakby szlifując go pode mnie. Dlatego, że w myśl mieliśmy pewien rodzaj jedności. Chodziło nam o to, żeby przekazać światu, no jeden do jednego, tak jak jest w refrenie, nikt nie będzie sam żebyśmy znowu nauczyli się być ze sobą, bo no, żyjemy w trudnych czasach, umówmy się. Młodzi, y, myślę, że najbardziej to przeżywają. Ja pracuję z młodymi i widzę, jak dużo jest samotności, dużo jest też takiego zagubienia, załamania. Oni są dużo słabsi psychicznie niż my. I oni potrzebują dużo wsparcia, ale myślę, że dzieje się coś magicznego jednak dookoła nas. Y, I że ludzie też mają jakąś taką ogromną potrzebę jakości, nie tylko w tym, co ich otacza, ale również w relacjach. I ta piosenka nawołuje tak naprawdę do jakości w relacji, do tego, żebyśmy pamiętali, że cokolwiek się dzieje dookoła, to największą wartością jest ten człowiek, który siedzi naprzeciwko nas. Izo. Przyszłaś zatem z piosenką też pocieszycielką. Państwu radzę dokładnie wsłuchać się w jej tekst i oczywiście wsłuchać się także w brzmienie nietypowe dla Izy Połomskiej. Tak, tym bardziej, że tam jest bardzo dobry skład też, to muszę powiedzieć, bo tam na fortepianie gra Paweł Tomaszewski. No, też, też spełnienie mojego marzenia, dlatego że od lat chciałam jakiejś współpracy z Pawłem. Myślę, że to jest taki pierwszy, pierwszy kamyczek do ogródka. Jest tam Wojciech Doleżyczek, Marcel Prążyński i Tomasz Mądzielewski. No i na Hamondzie gra również Mateusz Krautwurst. A śpiewają Iza Połońska i Bartek Grzanek. za bardzo Ci dziękuję za tę ja rozmowę. Ja też dziękuję. Nadzieja na nadzieję. Pewnie znów popłyną łzy, Ale nie poddamy się i tak Mamy takie same sny To znak, że jesteśmy tu dla siebie Pomyślałem sobie, że nadzieję na nadzieję mam Niepewności koniec Aż tak niewiele trzeba nam Znów spojrzeć głębiej chcę Więc zamykam oczy Proszę, nie myśl, że odwracam wzrok Skoro łączy nas Jeden świat Sumą zysków i strat Póki każdy czuje swój wewnętrzny głos Nikt nie będzie sam. Jeszcze On the oceans and upon our seas Fish full of mercury Oh, oh, mercy, mercy Meals are facing what they used to do my Radiation underground and in the sky Animals and birds who live nearby our Mercy, mercy, mercy, mercy all things and what they used to be. I've heard about this overcrowded land. How much more be used from sin? can't you stand? That? W programie pierwszym Polskiego Radia wystąpił przed chwilą Marvin Gaye, a teraz proszę Państwa przypomnę nasz konkurs. Już za chwilę Izabela Trojanowska wspominać będzie jedną z piosenek ze swojego repertuaru. Zaśpiewała ją w 1980 roku w opolskim amfiteatrze. Zaprezentowała się w charakterystycznej krótkiej fryzurze i męskim stroju, co w połączeniu z drapieżną interpretacją tworu było nowością na polskiej scenie.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 Pytamy o tytuł piosenki, o której opowiadała Izabela Trojenowska, a na odpowiedzi czekamy pod sms-owym numerem 72151. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, dear. Jedynka polskie radio. Happy birthday to you, Kasia Lins. Pierwszy Polskiego Radia Pan Władysław z miejscowości Brzostek otrzymuje naszą płytę tygodnia i powolutku, powolutku dobiega końca dzisiejsze wydanie muzycznej jedynki, ale jeszcze mam dla Państwa zaproszenia. Już jutro o godzinie 20 w warszawskim klubie Stodoła wystąpi Spięty. Kim jest Spięty? To polski wokalista, gitarzysta, autor tekstów i kompozytor, najbardziej znany jako lider zespołu Laocze. Po zawieszeniu działalności macierzystej grupy w roku 2019 z powodzeniem kontynuuje solową karierę muzyczną. W Stodole zaprezentuje materiał z najnowszego albumu. Proszę dzwonić pod numer telefonu 22 645 22 66 i za 11 minut godzin na 19 przyszedł czas na rozwiązanie naszego konkursu. Oczywiście bardzo dobra odpowiedź to wszystko, czego dziś chce. Muzykę do tego utworu skomponował Romuald Lipko, a autorem tekstu był Andrzej Mogielnicki, i Izabela Trojanowska otrzymała za to wykonanie nagrodę Miss Obiektywu, co podkreśliło jej silny wpływ wizerunkowy na ówczesną publiczność. Pan Michał z Gdyni dobrze sobie poradził z tym zadaniem. Otrzymuje pan zestaw słuchawek, nausznych i do ucha marki Tonsil, a także od nas, od programu Pierwszego Polskiego Radia Zestaw Płyt. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tosil, polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus. A Izabela Trojanowska pojawi się już w najbliższy piątek w Gwiazdozbiorze Jedynki, naszej specjalnej urodzinowej audycji retransmitowanej ze studia Władysława Szpilmana. Początek o godzinie 18. Obok niej Alicja Majewska, Andrzej Dąbrowski, Włodzimierz Korcz, Andrzej Piaseczny, Wojciech Kąsowski, Dariusz Kozakiewicz i Łukasz Drapała. W tym doborowym towarzystwie będziemy wspominali największe polskie przeboje i wybitne postaci Polskiego Radia i Polskiej Piosenki spotkani poprowadzą Martyna Podolska i Paweł Sztąpkę a Jan, Anna Will Bardzo Państwu dziękuję za dziś Ledwo mnie znasz, tyle masz Planów się tak uśmiecham.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 Jedynka to jest radio. Autopromocja. Reklama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 Radio Kierowców przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Dwa samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej dwójce w Warszawie, na południowej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Konotopa a Opacz. Na kilometrze 461 zwężona jest jestnia w kierunku Terespola i cały czas utrzymuje się tam dość spory, kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 7 pomiędzy Warszawą a Łomiankami, zwłaszcza w kierunku północnym, a podobnie krajowa 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznym. Utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń-Południe a Lubicz. Na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ma to oczywiście związek z pracami remontowymi. A dość uciążliwy remont trwa także na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Na odcinku około 9-kilometrowym na wysokości jeziora Turowskiego jest nie jest zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. Uwaga na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lublinem a Lubartowem. Tam także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i jest to związane z budową trasy ekspresowej niedaleko miejscowości Niemce. Nieco wolniej jedzie się w województwach śląskim i małopolskim. Zwłaszcza na A4 pomiędzy Mysłowicami a Katowicami, także na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a Obwodnicą Bielska-Białej, na krajowej siódemce na północ od Krakowa oraz na drodze krajowej numer 28, niedaleko Wadowic, także Mszany Dolnej czy Limanowej. 22 513 11 11 to numer do Radzie kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.